Za godzinę do roboty, ja zaczynam pisać Brak czasu na głupoty, co ty na to mi zwisa Jeden z drugim japa, jeden z drugim wypad Konsekwentnie działam, krok po kroku nie od dzisiaj Gość już odnam już to pisgał Sam sobie w piosenkach, sam sobie na bitach Nikt mi tego nie dał, to nikt nie ma prawa zabrać My tworzymy historię, na osiedlach i na klatkach. Mało osób szerych, jakoś to przejdziemy Liczy się jakość, nie ilość bez pewnej bajery. Mam twoje problemy, nie myślę że wszystko to pikuś można robić swoje bez gadania, bitu, bitu Tyle ile mogę, składam kawał serca Tyle ile mogę, temu się poświęcam Wiele poświęciłem i spaliłem mostu Wiesz jak jest, ty to co robisz, cię napędza Tyle ile mogę, składam kawał serca Tyle ile mogę, temu się poświęcam Wiele poświęciłem i spaliłem mostu więc jak jest, i to co robisz, cię napędza Za godzinę jest rano, ale noc leciała. Nie przez noce to jest norma jak pojara. Kiedy ziomem pucha w kiermach, ale chcesz zajarać, to jest jest buta, kto na metę zapierdala. Ty jak coś kościo robię, to tylko na stopro. Chociaż to, co robię, nie wleci na stopro. Mam pewność jak babak, że uderzy mocno. Jak już wleci weter, to ja wiecie, ciebie jak posto. Nie patrz na mnie, bo ja zwykły kolo. Której robi muzy i chce wyżyć nie jak bablo Eee, patrz lepiej na banknot i na jaki w kraju może zwiększyć saldo, jo. Ty mogę, składam kawę serca. Tyle ile mogę, temu się poświęcam. Wiele poświęciłem i spaliłem mostów wiesz jak jest. Yeah. Ty to co robisz, na penza. Tyle ile mogę, składam kawą serca. Tyle ile mogę, temu się poświęcam. Wiele poświęciłem i spaliłem mostów wiesz jak jest. Yeah. Ty to co robisz, na pędza, Tyle ile mogę, składam kawą serca. Tyle ile mogę, temu się poświęcam. Wiele poświęciłem i spaliłem mostu, jest jak jest. Yeah. Co robisz, na napędza Tyle, ile mogę Wkładam kawo w serca Tyle, ile mogę Temu się poświęcam Wiele poświęciłem i spaliłem mostów wiesz jak jest I to, co robisz, czy napędza